Harry spojrzał szybko w dół, bo profesor McGonagall ustawiła przed nim stołek o czterech nogach. Na stołku spoczywała spiczasta tiara czarodzieja, wystrzępiona, połatana i okropnie brudna. Ciotka Petunia nie pozwoliłaby trzymać czegoś takiego w domu. Może trzeba będzie wyciągnąć z niej królika, myślał gorączkowo chary. Zobaczył, że wszyscy wpatrują się w tiarę, więc i on utkwił w niej wzrok. Przez kilka sekund panowała głucha cisza, a potem tiara drgnęła. Szef w pobliżu krawędzi rozprół się szeroko, jak otwarte usta i tiara zaczęła śpiewać. Może nie jestem śliczna, może i łach ze mnie stary Lecz choćbyś świat przeszukał, tak mądrej nie znajdziesz tiary Możecie mieć meloniki, możecie nosić panamy Lecz jam jest tiara losu, co jeszcze nie jest zbadany Choćbyś swą głowę schował pod pachę albo w piasek I tak poznam, kim jesteś, bo dla mnie nie ma masek Śmiało, dzielna młodzieży, na głowy mnie wkładajcie a ja wam zaraz powiem Gdzie odtąd zamieszkacie Może w Gryffindorze Gdzie kwitnie męstwa cnota Gdzie króluje odwaga I do wyczynów ochota A może w Hufflepuffie Gdzie sami prawi mieszkają Gdzie wierni i sprawiedliwi Hogwarta szkoły są Chwałą A może w Ravenclawie Zamieszkać wam wypadnie Tam płonie lampa wiedzy Tam mędrcem będziesz snadnie a jeśli chcecie zdobyć druhów gotowych na wiele to czeka was literin, gdzie cenią sobie fortele więc bez lęku do dzieła, na głowy mnie wkładajcie, jam jest myśląca tiara los wam wyznaczę na starcie Cała sala rozbrzmiała oklaskami i okrzykami, kiedy tiara zakończyła swój śpiew. Potem skłoniła się przed każdym z czterech stołów i ponownie znieruchomiała. Więc musimy po prostu przymierzyć ten kapelusz szepnął Ron do Harego. Zabije tego Freda, opowiadał mi o pojedynku z trolem! Chary uśmiechnął się blado. Tak, nałożenie tiary jest na pewno łatwiejsze niż wyczarowanie czegoś z kapelusza, ale wiele by dał, żeby przy tym nikt na niego nie patrzył. Tiara wyglądała na taką, co lubi zadawać mnóstwo pytań, a w tym momencie jakoś nie miał na to ochoty. Gdyby Tiara wspomniała o jakimś domu, w którym mieszkają osoby dość wrażliwe i nieco lękliwe, z całą pewnością trafiłby właśnie do niego. Teraz wystąpiła profesor McGonagall trzymając w ręku długi zwój pergaminu. Kiedy wyczytam nazwisko i imię, dana osoba nakłada tiarę i na stołku. Ejbot Hanna. Z szeregu wystąpiła dziewczynka o różowej buzi i jasnych mysich ogonkach, nałożyła tiarę, która opadła jej prawie na nos i usiadła. W chwilę później Hufflepuff. — krzyknęła Tiara. Przy stole po prawej stronie rozległy się oklaski i okrzyki aplauzu. Hanna podreptała do niego i usiadła, a Harry zobaczył, jak duch grubego mnicha macha do niej wesoło ręką. — Bone Susan! — Hufflepuff! — wrzasnęła znowu Tiara, a Susan usiadła obok Hanny. — But Terry! — Ravenclaw! — tym razem rozległy się wiwaty przy drugim stole, na lewo, gdzie kilka osób powstało, by uścisnąć rękę terenu. Brocklehurst Mendy też powędrowała do Ravenclaw, ale Brown Lawender pierwsza trafiła do Gryffindoru, co wywołało burzę oklasków przy krańcowym stole po lewej stronie. Harry dostrzegł tam rudych bliźniaków. Belstro od Millicenta znalazła się w Sliterinie. Może to skutek zbyt bujnej wyobraźni po tym wszystkim, co usłyszał, ale mieszkańcy tego domu wydali mu się jacyś nie bardzo przyjemni. Teraz zrobiło mu się naprawdę niedobrze. Przypomniał sobie, jak w starej szkole wybierano go do drużyny podczas gimnastyki. Zawsze wybierano go na samym końcu nie dlatego, że był gorszy od innych, ale dlatego, że wszyscy się bali, żeby Dudley nie uznał ich za jego przyjaciela. Granger Hermiona! Hermiona prawie podbiegła do stołka i szybko wcisnęła tiarę na głowę. Gryffindor! krzyknęła tiara. Ron... Jęknął. Okropna myśl ugodziła Harego gdzieś w tył głowy, jak to zwykle czynią okropne myśli, kiedy jest się bardzo zdenerwowanym. A jeśli w ogóle nie dostanie przydziału? A może będzie siedział i siedział na stołku w tej okropnej tiarze, aż w końcu profesor McGonagall zerwie mu ją z głowy i oświadczy publicznie, że musiała zajść jakaś pomyłka i pod... Terhary musi wracać do domu? Kiedy wywołano najwila Longbottoma, chłopca, który zgubił ropuchę, biedak przewrócił się, idąc do stołka, a potem długo na nim siedział, póki tiara w końcu nie krzyknęła do! Neyville zerwał się i odbiegł wciąż w tiarze na głowie i musiał wrócić, żeby wśród ryków śmiechu rozbawionej sali oddać ją Moragowi Magdagalowi. Następnie wystąpił dumny i blady Malfoy i natychmiast spełniło się jego życzenie. Zaledwie tiara dotknęła jego głowy, wrzasnęła Sliterin! Malfoy usiadł obok swoich przyjaciół, Kraba i Goyla, wyraźnie z tego uradowany. Pozostało ich już niewielu. Mun, Not, Parkinson, potem para bliźniaczek, Petli Petil, potem Perks, Anna, aż w końcu Potter Harry. Kiedy Harry wystąpił, rozległy się podniecone szepty, jakby w całej sali wykipiała woda na rozpaloną do czerwoności blachę. Pot tak powiedziała? Ten Harry Potter? Ostatnią rzeczą, jaką Harry zobaczył, zanim tiara opadła mu na oczy, był gąszcz wyciągniętych głów, bo każdy chciał mu się przyjrzeć. Potem widział już tylko ciemne wnętrze tiary. Czekał.